Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Jest południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Jak chronić inwestujących w kryptowaluty? Po wetach prezydenta rząd zapowiada kolejną ustawę, a prokuratura bada aferę zonda krypto poszkodowanych wciąż przybywa. Później u nas pytania o ewentualną rekonstrukcję rządu. Którzy ministrowie stracą pracę, a którzy mogą spać spokojnie? O to zapytamy naszego sejmowego reportera. Będzie też zaproszenie do wysłuchania wyjątkowego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl Prawdziwa Historia opowiada o największej katastrofie nuklearnej w dziejach świata. Czas na szczegóły. Zapraszam. Suma wydarzeń Od 200 do 300 osób. tyłu klientów z Krypto każdego dnia zgłasza się do prokuratury. Pokrzywdzonych przybywa, podobnie jak pytań o polityczną odpowiedzialność za aferę. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawy, które miały chronić inwe inwestujących w kryptowaluty. Teraz rząd zapowiada trzecie podejście do uchwalenia tych przepisów. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Sylwią Witaj Afera Ządy zatacza coraz szersze kręgi. Niektórzy porównują ją nawet do sprawy Amber Gold. Powiedz, co mówią politycy i co dalej ze wspomnianymi przepisami. Rzeczywiście ponad tysiąc osób zgłosiło się już od początku tygodnia do prokuratury. Śledczy uruchomili, zapowiadają uruchomienie strony internetowej, która ułatwi wszystkim poszkodowanym, pokrzywdzonym w przejściu tej ścieżki po prostu przygotowawczej. Jeśli chodzi o złożenie zawiadomienia, śledztwo ruszyło w miniony piątek i jest prowadzone w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Prokurator Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Katowicach podkreślał, że pokrzywdzonych wciąż przybywa. Podkreślał, że przed zgłoszeniem się do śledczych poszkodowani powinni przygotować zrzuty ekranu wskazujące zawartość portfela w aplikacji, zabezpieczyć korespondencję mailową i wydruki przelewów na rachunki zonda krypto.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 Pokrzywdzeni powinni udać się do najbliższej jednostki policji lub prokuratury. Wśród poszkodowanych jest Joanna Magdalena Placzki, właściciel firmy modowej. Straciła na giełdzie zonda krypto pół miliona złotych w kryptowalutach. Wszystko zaczęło się, jak mówiła, 13 kwietnia, gdy zorientowała się, że są problemy z wypłatą pieniędzy. W związku z czym chciałam przenieść kryptowaluty na zimny portfel. Dostałam wtedy informację, jeszcze był kontakt z biurem obsługi, że mają problemy techniczne. Zaczęłam się rozglądać i weszłam też na Facebooka, na ich fanpage i zauważyłam pojedyncze wyświetlenia. No i wtedy zaczęły się powoli problemy pojawiać od dwóch tygodni. Coraz bardziej okazało się przez media też pokazywane, co się stało z tą giełdą, że pieniądze zostały wyprowadzone. Jeszcze nie mamy po prostu dostępu do ośrodków. Poszkodowani są także sportowcy. Nie tylko finansowo nie dostali jeszcze nagród, obiecanych nagród po Igrzyskach Olimpijskich, ale także wizerunkowo, ponieważ swoją twarzą po prostu świadczyli o tym, że ta firma jest godna zaufania. Wiceminister sportu Piotr Borys mówił w polskim radiu, że no wszystko przez niejasne powiązania giełdy kryptowalut teraz na tym straci po prostu polski sport. Problemy wokół zonda krypto, problemy związane z wyborem akurat tego, partnera, pojawiły się nie dzisiaj. Wiemy o tym, że środki mogły pochodzić ze strony także rosyjskiej. Wiemy, co wydarzyło się w obszarze tworzenia się zonda krypto. Do tej pory pierwszy założyciel, pan Słuszek został nieodnaleziony. To przypomina naprawdę niezwykle poważne podstawy kryminalne pochodzenia i tworzenia tak naprawdę tej firmy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz napisał dziś w mediach społecznościowych, że sportowcy, którzy zajęli na igrzyskach miejsca od 4 do ósmego, otrzymali należne im nagrody finansowe. Premie pierwotnie obiecane przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto zostały wypłacone jak napisał, dzięki wsparciu innych sponsorów PKOlu. Dzięki nim dziś na kontach olimpijczyków pojawią się pieniądze I jeszcze raz dziękuję wszystkim darczyńcom, tak napisał Radosław Piesiewicz. No tylko problem, ponieważ ci, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego tych pieniędzy nie otrzymali i dziś nie otrzymają. Prezes pko zapowiadał i dziś to powtórzył, że do dymisji nie zamierza się podawać. Zresztą poinformował, że będzie kandydował i zamierza kandydować na kolejną kadencję. A co w polityce? Rząd pracuje nad trzecim podejściem właśnie do ustawy o kryptoaktywach. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który jest dziś w Katowicach, bierze udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, zaznaczył, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma regulacji nad rynkiem kryptoaktywów. Kryptowaluty to nie jest nic złego. Kryptoaktywa mogą być elementem wsparcia inwestycyjnego pod warunkiem, że mają nadzór i pod warunkiem, że są oglądane z kilku stron przez różne służby. I to jest właśnie cel operacyjny polskiego rządu. Przygotował ustawę i przygotuje kolejne przepisy, które mają wprowadzić nadzór. Komisja Nadzoru Finansowego musi mieć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Na tym projektem pracuje rząd, ale swój projekt przygotowali też między innymi posłowie Polski 2050. Poseł Andrzej Gomała powiedział, no, że ten projekt jest już gotowy, leży w sejmowej zamrażarce i, co ważne, zawiera z jednej strony przepisy, te, które proponuje rząd, ale z drugiej strony też sugestie prezydenta. Słyszymy o kolejnych edycjach rządowego projektu, który owszem bardzo dobry, ale jednak widać, że działa jak płachta nabyka na pana prezydenta. Stąd nasza propozycja, żeby jednak procedować ten, który już jest gotowy, Polski 2050. On jest jeszcze lepszy od tego rządowego, bo jest tam usunięta z niego nadregulacja. Są zaprogramowane pięciokrotnie niższe maksymalne opłaty za nadzór, żeby po prostu zachęcać podmioty do inwestowania w Polsce. I oprócz tego jest też mniej restrykcyjne. Ciekawie zatem wyglądają te prace od środka koalicji, patrząc właśnie od, z wewnątrz tego, co, co tutaj w koalicji rządzącej się dzieje. A w tle jeszcze dyskusja o ewentualnym powołaniu Komisji Śledczej. Tu także pojawiają się głosy, że być może taka komisja pow, powinna powstać. Marszałek Sejmu Włodzimierz raz. uważa, że jednym z ciekawych pytań, na które mogłaby odpowiedzieć taka komisja, to jest to, dlaczego mimo posiadanej wiedzy Karol Nawrocki wetował ustawy w sprawie rynku kryptoaktywów. Marszałek zresztą przypomina, że że rząd przecież ostrzegał o zagrożeniach przed tym, jak prezydent dwukrotnie zawetował ustawę. Była też mowa o tych zagrożeniach podczas niejawnego posiedzenia Sejmu. Tysiące oszukanych klientów i partnerów, wśród nich polscy olimpijczycy. Prokuratura bada wątki afery zonda krypto. Rządzący zapowiadają kolejne podejście do regulacji rynku kryptowalut. Wiele wątków, o nich wszystkich mówiła Sylwia Białek. Sylwio, Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. A u nas komentarz eksperta. Afera Zonda Krypto w największym stopniu obciąża Prawo i Sprawiedliwość, tak uważa publicysta Gazety Wyborczej Arkadiusz Gruszczyński. W ocenie dziennikarza, gdyby rząd PiS zareagował na niepokojące sygnały, m.in. z Komisji Finans Nadzoru Finansowego, to dziś problemu by nie było. Zabrakło też odpowiedniej edukacji społeczeństwa, dodawał Arkadiusz Gruszczyński. Jeśli by tego rodzaju procedury zostały przyjęte pięć lat temu, dzisiaj najprawdopodobniej nie mielibyśmy do czynienia z tą aferą, więc jakoś obciąża to prawo i sprawiedliwość. Tutaj bardzo, bardzo brakuje czegoś podstawowego, czyli takiej podstawowej edukacji ekonomicznej, która byłaby prowadzona w polskich mediach, czy social media przez Ministerstwo Finansów, nie tylko obecne, ale też poprzednie, żeby alarmować nie tylko wpisem na stronie KNF, na którą to stronę, nie wydaje mi się, żeby masowo wchodzili Polacy i sprawdzali, która to firma teraz jest tam wpisana i której nie warto ufać, Przypomnijmy, śledczy szacują, że liczba poszkodowanych w aferze zonda krypto to nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Liczba zgłoszeń rośnie lawinowo. Więcej piszemy o tym na Polskie Radio 24.pl. Groźba czy tylko żart? Na sejmowych korytarzach burza mózgów. Wszystko po urodzinowym filmie premiera Donalda Tuska opublikowanym na Platformie X. Uwagę internautów przykuło jedno ujęcie, na którym widnieje dokument z odręcznym napisem rekonstrukcja kwiecień 2026. Co się za tym kryje? To z politykami w Sejmie próbował rozszyfrować Michał Fabisiak. Michale, witaj. Dzień dobry. To co ustaliłeś? Jest to dość trudna zagadka, no ale też tutaj na sejmowych korytarzach nikt nie wierzy w przypadkowość tego ujęcia, a tym bardziej w to, że premier żartuje w ten sposób przy okazji swoich urodzin. Posłowie koalicji rządowej, jak Mariusz Witczak, z jednej strony tłumaczą, co prawda, że są przecież różne rekonstrukcje i niekoniecznie w tym przypadku musiało chodzić o rekonstrukcję rządu, ale zarazem ten sam poseł koalicji obywatelskiej dodaje, że zmiany w Radzie Ministrów są możliwe i to w każdym momencie. Taka szersza rekonstrukcja no to jest zawsze ustalenie koalicyjne i zawsze wymaga pewnego systemowego spojrzenia na funkcjonowanie rządu. Więc jeżeli mamy taki przegląd resortowy, a potem z tego wynikają pewne wnioski do podejmowania decyzji politycznych, to to zawsze wymaga rozwagi. Tak też uważa poseł nowej lewicy Dariusz Wieczorek, którego zdaniem to może być po prostu próba przypomnienia ministrom, że nikt nie może być pewny posady w rządzie. No, oznacza to co do tej pory. Pan premier zawsze mówił, że nikt z ministrów nie zna dnia ani godziny i co do tego nie mam wątpliwości, że jeżeli będzie taka potrzeba, pan premier będzie decyzję o rekonstrukcji podejmował, więc tego bym jakoś daleko idących wniosków nie wyciągał. Usłyszałem na sejmowych korytarzach, że to może być zachęta z jednej strony to może być zachęta do ciężkiej pracy, a być może próba zdyscyplinowania koalicjantów, chociażby przed te zaplanowanym na przyszły tydzień głosowaniami, zaplanowanymi, bo to będą dwa głosowaniami nad wotum nieufności dla ministra zdrowia i ministra klimatu. Poseł ugrupowania, do którego mógłby być skierowany ten przekaz Łukasz Osmalak z Polski 2050 mówi, że no, ten przekaz może mieć na celu wiele rzeczy. Konsolidację e, koalicji 15 października, z drugiej strony zwrócenie ministrom uwagi na to, że, e, że, że z byciem ministrem to jest tak, że dzisiaj jesteś, a jutro e, możecie nie być. E, pewnie też sygnał wysłany do nas jako do Polski 2050 związany z tym, żeby e, delikatnie mówiąc zasugerować nam przynajmniej, że, e, że pan premier oczekuje od nas lojalności. Opozycja uważa natomiast, że premier zachowuje się niepoważnie, w ten sposób komentuje, pukając się w głowę na sprawę poseł Pisu Zbigniew Kuźmiuk. Jeżeli to miałoby nastraszyć koalicjantów, żeby głosowali jednak za pozostawieniem pani Henik Kloski, no to, to, to jest niesłychanie infantylne. Ja myślę, że takie groźby już nie działają. Co więcej, premier odnosi coraz bardziej wrażenie, że się ośmiesza. Wśród posłów generalnie panuje przekonanie posłów koalicji rządowej, że rekonstrukcja pewnie, rekonstrukcja rządu, co trzeba zaznaczyć, pewnie się wydarzy, no ale nikt nie typuje, że dojdzie do niej jeszcze w kwietniu. Jak twierdzą moi rozmówcy, pierwszy możliwy termin to wrzesień. Na liście potencjalnych ministrów do dymisji najczęściej pada nazwisko właśnie Pauliny Henik-Kloski, a więc minister klimatu i Jolanty sobierańskiej grenda a więc minister zdrowia. Z rządu chce też usunąć opozycja i to już w przyszłym tygodniu w przyszłym tygodniu właśnie tu w Sejmie ma odbyć się głosowanie na te wotum nieufności dla jednej i drugiej minister ale jak słyszymy od osób z otoczenia premiera premier nie zamierza uczynić tej, tego, tej operacji odwołania wspomnianych ministrów z rządu pod dyktando opozycji jeśli już do tego dojdzie to premier zrobi to na własnych warunkach za kilka tygodni bądź miesięcy napis rekonstrukcja kwiecień 2026 i pytanie, co autor, w tym przypadku premier, miał na myśli. Opinie polityków zebrał Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. Wśród tematów, które powodują rozdźwięk w koalicji rządowej jest m.in. sprawa transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do uznawania tego typu małżeństw zawartych za granicą. Wciąż jednak brakuje odpowiednich rozwiązań prawnych w tym zakresie. Sprawa ta nie stanowi priorytetu dla premiera w przeciwieństwie do lewicy, mówiła na naszej antenie Joanna Misiołek z Polsat News. Donald Tusk nie chce się opowiadać po stronie lewicowej, bo wie, że tego lektoratu prawicowego jest dosyć sporo i nic dziwnego, że Marcin Kierwiński też to blokuje. Wydaje mi się, że to po prostu będzie przez Koalicję Obywatelską przyblokowywane, dlatego że oni też robią badania i widzą, jak ludzie reagują chociażby na wyrok w tej sprawie, więc lewica oczywiście ma swoją agendę polityczną, żeby to prawo było uznawane w Polsce, a Koalicja Obywatelska, która jednak też wyrosła, znaczy bardziej Platforma Obywatelska, z takiego prawicowego trzonu i która zawsze grała na dwóch fortepianach, czyli z jednej strony miała tą lewicę, a z drugiej Strony konserwatystów, no, będzie cały czas starała się grać na dwóch fortepianach. To znaczy, z jednej strony będzie wyrok, a z drugiej strony on nie będzie, moim zdaniem, respektowany w Polsce. Społeczność LGBT domaga się wdrożenia przez rząd unijnego prawa dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Aktywiści zapowiedzieli protest przed kancelarią premiera, ma do niego dojść 25 kwietnia. To decyzja, na którą Ukraina czeka od tygodni. Dziś unijne kraje mają ostatecznie zatwierdzić pożyczkę dla Kijowa i nowe sankcje na Rosję. W nieformalnym dwudniowym szczycie na Cyprze będzie brał udział premier Donald Tusk. W agendzie znalazł się także temat skupiony wokół wojny na Bliskim Wschodzie. Konkretnie chodzi o kryzys energetyczny wywołany z powodu tejże wojny. O szczegółach Agata Król. Premier Donald Tusk zostanie powitany przez prezydenta Republiki Cypryjskiej Nikoza Christodulidisa, a następnie spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zanim rozpocznie się kolacja robocza, członkowie Rady Europejskiej będą mieli okazję porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymierem Załęckim. Tematem przewodnim będzie wsparcie dla Kijowa i kwestia odblokowania pomocy finansowej w postaci 90 miliardów euro, blokowanej do tej pory przez węgierskiego premiera. Drugi dzień szczytu rozpocznie się tradycyjnie spotkaniem członków Rady z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metzolą. Dyskusja będzie dotyczyć między innymi unijnego budżetu do 2034 roku. Po południu z kolei premier Donald Tusk weźmie udział w sesji roboczej szefów państw i rządów oraz prezydentów Egiptu, Syrii, Libanu i Jordanii. Z Cypru Agata Król, Polskie Radio. Unijny szczyt yy, nie w Brukseli, tylko na Cyprze, a z Brukseli docierają do nas dobre wieści. Polska otrzyma wkrótce kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o czwartej transzy, która wynosi 7 miliardów euro, czyli niemal 29 miliardów złotych. To efekty decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdziła polski wniosek o wypłatę pieniędzy. Było to możliwe dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Tematem zajęła się Beata Pomecka.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 czarne chmury nad polskimi europosłami związanymi z prawicą. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zarekomendowała uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Grzegorza Brauna, Patryka Jakiego i Tomasza Buczka. Ostateczna decyzja należy do Parlamentu Europejskiego, który będzie głosował w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Członek Komisji Prawnej, europoseł Michał Wawrykiewicz mówił w TVP Info, że nie było wątpliwości co do zasadności wniosków o uchylenie immunitetów. W jednoznaczny sposób wszystkie immunitety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 Sprawa Patryka Jakiego dotyczy zniesławienia sędziego Igora Tulei. Tomasz Buczek został oskarżony przez jedną z dziennikarek o wyrwanie mikrofonu. Zarzuty wobec Daniela Obajtka obejmują składanie fałszywych zeznań oraz decyzję o wycofaniu tygodnika nie ze stacji Orlenu. Z kolei Grzegorz Braun ma odpowiadać za zakłócenie uroczystości rocznicowych w Jedwabnym. Suma wydarzeń. Putin jest gotów w każdej chwili spotkać się z wysłannikami Donalda Trumpa, ale nie z Wołodymyrem Załęskim. Mówił o tym w rosyjskiej telewizji państwowej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według niego do spotkania Putina z Załyńskim może dojść tylko wtedy, gdy będą finalizowane negocjacje pokojowe. No właśnie, co z tymi negocjacjami? O to pytamy naszego wieloletniego korespondenta na wschodzie, Macieja Jastrzębskiego. Witaj. Dzień dobry, witam. No to czy pytamy, czy w najbliższym czasie może dojść do wznowienia rozmów pokojowych? Mógłbym filozoficznie powiedzieć, a któż to wie, oprócz samego Putina, Trumpa i ewentualnie Zełańskiego, choć Zełański jest ciągle przez ten tandem Trump-Putin wyłączany z podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie kształtu negocjacji pokojowych, a te w formacie Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone ostatni raz toczyły się w lutym, zostały przerwane w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. W ocenie politologa Aleksandra Morozowa jest szansa w tym roku na chociaż częściowe powodzenie negocjacji ale to nic pewnego. Kreml manipuluje stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, więc nie ma żadnego postępu. Mam nadzieję, że w 2026 roku, może w drugiej połowie, sytuacja zmieni się. Stany Zjednoczone prowadzą swoją wojnę na Bliskim Wschodzie, więc nie są w 100% zaangażowane w proces pokojowy na Ukrainie. Dlatego zdaniem opozycjonisty rosyjskiego Genadija Gudkowa musi wziąć na siebie odpowiedzialność Unia Europejska, ale pod warunkiem, że uda się państwom wspólnoty przekonać do tego i Kijów, i Waszyngton. Jeśli Europa chce wrócić do negocjacji, to powinna pokazać siłę. Powinna dać Ukrainie więcej broni i wsparcia, żeby wszyscy zdali sobie sprawę, że bez Europy tej wojny nie da się zakończyć. Że stanowiska Europy musi zostać uwzględnione w każdej wersji porozumienia pokojowego. Właśnie to trzeba zrobić, a nie podejmować próby przekonania Putina, który jest organizatorem morderstw. Jemu nie należy podawać ręki i z nim nie da się rozmawiać o pokoju. Z informacji podawanych przez Kijów i Moskwę wiadomo, że delegacje walczących państw rozmawiają z Amerykanami. W rozmowie z rosyjską telewizją państwową rzecznik Kremla oświadczył, że Władimir Putin jest gotów rozmawiać z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Mietkowem i Jaredem Kushnerem, choćby jutro. I dodał, że przedstawiciele Białego Domu są w Moskwie mile widzianymi gośćmi. Według Dmitrija Pieskowa nie ma potrzeby organizowania spotkania z Wołodymyrem Załańskim, chyba że miałoby dojść do sfinalizowania procesu pokojowego. Rosyjski prawnik opozycyjny Mark Feigin powiedział mi, że jest pesymistą w sprawie przyszłych negocjacji. Nic z tego nie będzie. Rezultat będzie zerowy, dlatego że Moskova Moskwa tylko imituje udział w pokojowych, w pokojowych negocjacjach. W mojej ocenie dla Donalda Trumpa Shumtonu, też korzystniej jest robić to samo. To udawane negocjacje, które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. To negocjacje, które nie żadnego praktycznego rezultatu. O prowadzonych z Amerykanami rozmowach wspomniał prezydent Wołodymyr Załęski i jest on zwolennikiem jak najszybszego powrotu do tych negocjacji. Natomiast prezydent Turcji poinformował, że prowadzi działania na rzecz skłonienia Moskwy i Kijowa do wznowienia negocjacji być może już w maju. Na razie Putin odmawia spotkania z Wołodymyrem Załęskim. Tak to wygląda na ten moment o możliwe scenariusze wokół negocjacji pokojowych, pytaliśmy Macieja Jastrzębskiego. Dziękujemy za relację. Teraz Bliski Wschód i przedłużająca się blokada cieśniny Ormus. Iran informuje, że ponowne strategie, że w Ponowne strategiczne otwarcie tej cieśniny jest niemożliwe. Gwardia Rewolucyjna przejęła dwa statki handlowe i ostrzelała trzeci po tym jak USA ogłosiły bezterminowe przedłużenie rozejmu, ale utrzymały blokadę morską Iranu. Szczegóły zna Wojciech Cegielski. Iran nadal pokazuje, że traktuje cieśniny Ormus jako główną kartę przetargową w sporze z Waszyngtonem. Przejęte zostały dwa kontenerowce, które według irańskich władz nie miały wymaganych pozwoleń i manipulowały systemami nawigacji. Trzecia jednostka pod banderą Liberii została ostrzelana, ale nie odniosła poważnych uszkodzeń. Teheran wciąż oficjalnie nie potwierdził, że zgodził się na przedłużenie rozejmu ogłoszone przez Donalda Trumpa. Irańskie władze mówią, że pełny rozejm będzie możliwy dopiero po zniesieniu amerykańskiej blokady. Stany Zjednoczone nazywają zatrzymanie statków piractwem, a amerykańskie wojsko informuje, że zawróciło już w cieśninie Ormuz ponad 30 jednostek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Co najmniej 16 osób zostało rannych, w tym cztery ciężko w czołowym zderzeniu dwóch pociągów pod Kopenhagą. Do wypadku doszło rano w regionie Zelandii Północnej. Na miejscu pracowały liczne służby. Wykorzystano też śmigłowce ratunkowe. Tak mówi rzecznik Regionalnego Centrum Operacyjnego. Cztery osoby zostały ciężko ranne. dwanaście doznało lekkich obrażeń. Poszkodowani karetkami i helikopterami zostali przetransportowani do szpitali w regionie stołecznym. Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia zakończyła się. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z maszynistów mógł popełnić błąd i wjechać na niewłaściwy tor. Linia, na której doszło do zdarzenia, nie ma automatycznego systemu bezpieczeństwa. Były premier Francji Gabriel Attal szykuje się do walki o prezydenturę. Symbolicznym początkiem jego kampanii ma być premiera jego książki. Do wyborów nad Sekwaną pozostał rok, ale Francuzi już teraz obserwują wysyp kandydatów. Z Paryża Stefan Folzer. Chce być pierwszym otwarcie homoseksualnym prezydentem Francji i zapowiada powrót do źródeł makronizmu, jednocześnie wytykając polityczne błędy obecnemu prezydentowi. Takie przesłanie zawiera książka Gabriela Attala. Tego typu publikacja to nacekwaną niemal obowiązkowy etap na drodze do Pałacu Elizejskiego. Kulminacją promocyjnego turnę byłego premiera ma być wiec w Paryżu z oficjalnym ogłoszeniem startu w wyborach. Na razie sondaże nie wskazują, by 37-letni polityk miał realne szanse zastąpić odchodzącego po dwóch kadencjach Emmanuel. Macrona. Problemem centrowego obozu, ale też innych tradycyjnych ugrupowań jest rozproszenie głosów związane z nadmiarem potencjalnych kandydatów. Centryści mają już trzech pretendentów, centroprawica czterech, a centrolewica aż ośmiu, a lista ta stale się wydłuża. Taka sytuacja sprzyja partiom antyestablishmentowym. Sondaże wskazują, że na rok przed wyborami pewne wydaje się jedno. Tylko narodowcy mogą być spokojni o awans do drugiej tury. Stefan Folzer, Polskie Radio. Leon 14 kończy pielgrzymkę po krajach afrykańskich. Ich. W ciągu 11 dni ojciec święty odwiedził cztery kraje, Algierię, Kamerun, Angolę i Gwinę Równikową. W Malabo rozpoczęła się uroczystość pożegnania, po niej Leon XIV wróci do Rzymu w swoich wystąpieniach koncentrował się na wezwaniu do pokoju i budowania społeczeństw opartych na dialogu, na umacnianiu wiary i na sprzeciwie wobec korupcji i wyzysku. Papież spotkał się z politykami, dyplomatami, młodzieżą, a także pacjentami szpitali i więźniami. Odwiedził kraje, w których chrześcijanie stanowią większość wyznaniową, nawet do 90% jak w Angolii, a katolicy nawet do 70% jak w Gwinei Równikowej. W muzułmańskiej Algierii zaś jako papież augustianin podążył śladami Świętego Augustyna i odprawił msze w Bazylice w mieście związanym z życiem Świętego Annabie, dawnej Hiponie. W drodze powrotnej, na pokładzie samolotu papieskiego Leon XIV podczas konferencji prasowej podsumuje pielgrzymkę z własnego punktu widzenia. Dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Suma wydarzeń. Wracamy do kraju. Spowodował wypadek pod wpływem alkoholu i stracił pracę. Mowa o zastępcy komendanta rejonowego policji na Stołecznej Woli. O szczegółach poinformowało biuro prasowe komendy, a znaje, Aleksander Przoniak. Decyzja o dymisji jest konsekwencją zdarzenia drogowego z udziałem zastępcy komendanta, do którego doszło w środę, 22 kwietnia w godzinach wieczornych. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań. W związku z tym funkcjonariusz został dziś w czwartek odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto komendant stołeczny policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby. Funkcjonariusz poniesie także odpowiedzialność karną. Aleksander Przoniak... Polskie radio. Jest tymczasowy areszt dla mieszkańca Stalowej Woli, który miał znęcać się nad swoim psem ze szczególnym okrucieństwem. W sobotę policjanci otrzymali zgłoszenie o psie z widocznymi ranami. W jednym z mieszkań na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili u czworonoga ranę na grzbiecie, mówi Małgorzata Kania z Komendy Policji w Stalowej Woli. Mężczyzna wyjaśnił, że obrażenie powstało w momencie, gdy próbował odciągnąć psa, który podczas zabawy chwycił jego partnerkę za dłoń i nie chciał jej puścić. Ze względu na podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem, policjanci zdecydowali o zabezpieczeniu obu psów. Ranne zwierzę przekazali do schroniska, gdzie została mu udzielona niezbędna pomoc, natomiast drugi trafił pod opieką innej osoby, która zobowiązała się nim zająć. 38-latek usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Cztery osoby zostały ranne po zawaleniu się drewnianych schodów na zamku w Cieszynie. Do zdarzenia doszło po godzinie dziesiątej. W momencie wypadku na schodach znajdowało się 13 osób. Poszkodowanym udzielono pomocy. Jedna osoba trafiła do szpitala ze złamaniem ręki, dwie z urazami głowy. Obecnie na zamek można wjeżdżać tylko windą lub wchodzić wejściem głównym. Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Archiwalne dźwięki, relacje świadków, wyjątkowa oprawa. Od dziś można słuchać nowego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. W tym roku mija 40 lat od katastrofy w elektrowni. Słyszę w nocy szum, wyjrzałam, zobaczył, zamknij okno, kładź się spać, pożar w elektrowni.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 Polskie Radio. Podcastu można wysłuchać na polskieradio.pl, YouTube Polskiego Radio oraz w serwisach Spotify, Apple Podcasts i Storytel. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Tu Katowice i wyjazdowe Studio Polskiego Radia 24 jest 12.31. Seldo. Magazyn Gospodarczy. A drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Międzynarodowe Centrum Kongresowe wypełnione jest teraz po brzegi. Tylko w tej chwili, spoglądam w agendę, trwają równolegle 23 sesje tematyczne. Między innymi na temat energetyki jądrowej, telekomunikacji, mediów, finansowania itd. itd. To co spaja wiele z tych tematów to megatrendy, które mają potężny wpływ także na polską gospodarkę. Marek Klapa, zaczynamy saldo. A saldo z Katowic rozpoczynamy od ważnych informacji makroekonomicznych, które sporo mówią o naszej gospodarce. W marcu polscy konsumenci ruszyli do sklepów. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że mm, sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w marcu o 8,7% licząc rok do roku wobec 5% w lutym. Największy od ponad 50 lat. Kryzys paliwowy przekłada się na wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Prezes Unimotu Adam Sikorski w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach powiedział, że na tej sytuacji zyska najbardziej elektromobilność.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 I to jeden z tematów poruszanych w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na którym jesteśmy. Przypomnę, Polskie Radio objęło patronatem to ważne wydarzenie, a w Polskim Radiu 24 relacje z Katowic w magazynie Saldo. A teraz patrzymy jeszcze na rynki. Jak wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie i muszę powiedzieć, że tutaj dominuje kolor czerwony i to taki intensywnie czerwony. WIG traci 1,47%, WIG 21,51%, MWIG 40 również pod kreską 1,32%, a najlepiej radzi sobie SWIG 80, ale cóż z tego? Tu również strata procent. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za jedno euro płacimy w tej chwili 4,25 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł. i 63 grosze. Europa Brent w tej chwili kosztuje ponad 100 dolarów dokładnie 103,41, a za ropę WTI, czyli tę amerykańską, trzeba zapłacić w tej chwili 94,42. Seldo, magazyn gospodarczy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 Ja nie mówię tylko o ostatnich, powiedzmy, półtora roku pana prezydenta Trumpa, ale w ogóle jak gdyby dążenie do pewnej regionalizacji polityki, e, polityki e, ekonomicznej, e, skracania łańcuchów dostaw, e, suwerenność przemysłowa i technologiczna, czyli dbanie o to, żeby w całym łańcuchu dostaw, żeby kontrolować te łańcuchy dostaw. E, teraz tutaj na Europejskim Kongresie Gospodarczym pan minister Balczym ogłosił koncepcję local content, czyli tak naprawdę tego, co pan premier Tusk mówił o polonii, czy repolonizacji, czyli faktu, że tak naprawdę musimy znaleźć koncepcję w jaki sposób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 Jak myślimy o migracji, to myślimy zawsze, o to chodzi, chodzi o polskich emigrantów, a to nie chodziło o polskich emigrantów, tylko o, tak naprawdę o e, imigrację, głównie za Barakę za Zarobkową, która przed wojną, przed wojną wojny e, z Rosją, ale właściwie to jeszcze e, do, od, do, do roku mniej więcej, e, dwa, e, mniej więcej 2020 roku, była migracją, która była migracją zarobkowo-wahadłową. Głównie z 60% z uchodźców Ukrainy, potem na drugim miejscu Białoruś, również państwa Bego, Związku Radzieckiego, e, czyli, czyli powiedzmy, nie wiem, z Czeczeni czy, czy, z, e, czy z innych krajów, również uchodźcy. No i potem zaczęła się ona przekształcać powoli z tej migracji zarobkowej, czasowej w migrację osiedleńczą.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 Po drugie, migranci no, na przykład wpłacają do systemu ubezpieczeń społecznych i w naszym ciągu jest dzisiaj w tym roku mamy znowuż kolejny rekord osób ubezpieczonych w ZUS spośród osób spośród mig, głównie z Ukrainy i co się okazuje, że oczywiście oni wpłacają składki, a przecież nie pobierają emerytur, tak? Mhm. Bo które będą pobierali w, później, więc mamy odroczony efekt płatniczy i saldo do dzisiaj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 PKB już europejski, znaczy strefy, strefy euro wynosi zaledwie 1,1% i mocniej spadnie niż w Stanach Zjednoczonych, a inflacja wzrośnie o 0,5%, czyli też dużo mocniej niż w Stanach Zjednoczonych do 2,6%. Polska zostanie stosunkowo mniej jest podatny na, na ten szok, szok ponieważ ma bardziej sofystykowaną już dostawy surowców, a dodatkowo jak gdyby mocniejszą gospodarkę. Polska gospodarka, wzrost gospodarczy dzisiaj przez MFW jest szacowany na 30%, czyli spadnie o 20% w stosunku do prognozy z, z, z przez czterech miesięcy, a inflacja urośnie do 4,2%, średnioroczna, czyli o 30%. Więc Polska będzie poddana tej presji inflacyjnej. Takie są, oczywiście to są przewidywania jeszcze sprzed pakietu CPN.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 takie państwo musi drożej pożyczać pieniądze, drożej poruszać pieniądze, to znaczy mieć wyższe rentowności w emitowanych obligacjach skarbowych i za to płacimy. Tak? znaczy Jeżeli załóżmy, przyjmiemy, że, że będziemy płacić, nie wiem, e, dodatkowo te same odsetki, które są no, zmarnowanymi pieniędzmi, e, nie wiem, 150 miliardów, 180 miliardów, 200 miliardów złotych, to to jest taki koszt porównywalny na przykład z wydatkami na zbrojenia, no ciut mniejsze od wydatków na zdrowie, tak? Więc to są pieniądze, które my musimy płacić z budżetu, czyli my mówię obywatele, tak? Bo to są nasze pieniądze, budżet to są nasze pieniądze i musimy zrozumieć, że zadłużanie się, e, czyli przy takiej nieurównywalnej między poziomem wydatków i poziomem dochodów budżetowych, będzie powodował nakręcanie się tej spirali. Będziemy coraz z roku na rok o 2-3 punkty procentowe mieć większy, dług publiczny do, do, do, do PKB, co będzie powodowało inną percepcję inwestorów na rentowności obligacji skarbowych. Tym inwestorom będziemy musieli płacić wyższe odsetki. Jak będziemy płacić wyższe odsetki, to będziemy znowuż nakręcali więcej wydatków, a jak będzie więcej wydatków, to będzie mniejsza przestrzeń fiskalna będzie mniejsza przyszyń fiskalna, będzie brakowało na rozwojowe, bo trudno będzie obcinać emerytury. A jak będzie mniej wydatków rozwojowych, to Polska będzie miała mniejszy potencjał rozwojowy, a jak będzie miała mniejszy potencjał rozwojowy, to będzie znowuż miała wyższy, wyższy niższy rating, potencjalnie docelowo również wyższe, znowuż koszty odsetek i tak dalej. To jest spirala. To nie chodzi o to, że będzie jakaś przepaść, spadniemy w przepaść, bo stoimy nad tą przepaścią, tylko chodzi o to, że wpadnięcie w spirale powoduje, że dług się odrywa i żyje własnym życiem.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 Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.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 Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Autopromocja.